Numer 153 podcastu Radio 9 Lubin Przed mikrofonem Darek, witam serdecznie Co dzisiaj w wiosennym wydaniu podcastu? Dziś udamy się w dwa interesujące miejsca A może będzie ich nawet więcej Na początek trener Szymon odpowie na pytanie W jakim wieku możemy jeszcze zacząć uprawiać sport? To na początek na dobrą rozgrzewkę a Później wraz z Jagodą udamy się w kilka interesujących I niezwykle ciekawych Miejsc naszego regionu i najbliższych okolic Lubina, których być może jeszcze nie znamy, a tym samym rozpoczniemy pewien turystyczny cykl. Zapraszam więc do słuchania. Będzie sportowo, będzie turystycznie. Nie ma nic lepszego na ciepłą wiosenną majówkę.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 Witamy po raz kolejny na trzecim poziomie Kupru Mareny. Oczywiście jesteśmy w klubie Pure Health and Fitness, a dzisiaj moim rozmówcą jest. Szymon, nowy fitness menadżer klubu Fitness Piór w Kuprum Szymku, powiedz mi, widzimy w klubie mnóstwo młodych ludzi, ale widzimy też e, e, nieco starszych klubowiczów. W jakim jaki wiek jest najlepszy? E, w jakim wieku najlepiej jest nam zacząć ćwiczyć? Czy mamy jakieś ograniczenia wiekowe? Jak sobie dobrać e, plan treningowy? I kto może u Was ćwiczyć? O, Starku, zadałeś mi tyle pytań, że teraz nie wiem, na którym mam odpowiedzieć pierwszy. Natomiast może zacznijmy od no, tego podstawowego pytania. W jakim wieku możemy zacząć ćwiczyć? Odpowiem Ci tak. W każdym nie ma górnej granicy wieku, która pozwala nam na zapoczątkowanie ćwiczeń fizycznych. mu się wydaje, że może ćwiczyć. W każdym wieku osobie, która jest po 40, po 50, a nawet po 60 wydaje się, że już no, nie powinien ćwiczyć, bo czas na to dawno minął. To jest absolutnie nieprawda. Możemy zacząć ćwiczyć w każdym wieku. Nawet 70-80 lat to nie jest żadna granica. E, co w takim układzie powinniśmy zrobić? Jak powinniśmy sobie ułożyć nasz plan treningowy, jeżeli przekroczyliśmy tą dla niektórych magiczną granicę 40, dla niektórych 50, ale także i starszych. No powiem Ci, że 40-50 to nie jest żadna granica. Wiesz ile miała lat najstarsza osoba, z jaką zaczynamy ćwiczyć? 88. 88 lat. Słuchaj, to jest taki wiek, którym się no, nie wydaje, że można w ogóle zaczynać się ruszać, prawda? W wieku 88 lat ludzie tak naprawdę uważają, że mogą tylko siedzieć w fotelu, ewentualnie w ogródku brać się na słoneczku i cieszyć się życiem, prawda? I starsi ciałem, ale młodzi duchem. No... Młodzi ducha, tak. Na pewno będziesz młody duchem, i się zaczniesz ćwiczyć. Z tego względu, że ćwiczenia fizyczne no, odmładzają nie tylko nasze ciało, ale także i ducha. Przychodzą do Was w klubie Piór w Lubinie osoby takie właśnie... Bo powiedziałeś o tym, że 88 lat to była Twoja najstarsza osoba, z którą trenowałeś. To było w klubie w Lubinie? Nie, to było w klubie w Gliwicach. A w klubie w Lubinie dotychczas, bo przedstawiłeś mi się na początku rozmowy i wszystkim słuchaczom jako nowy fitness manager, jak długo jesteś w Lubinie, po? No, to jest dobre pytanie. Jestem w Lubinie dzisiaj szósty dzień, także ciężko mi powiedzieć, jaka jest najstarsza osoba, z jaką tutaj ćwiczyłem, bo nie ćwiczyłem jeszcze z nikim. Natomiast no myślę, że tutaj, wiesz, tutaj w Lubinie tak naprawdę ćwiczy bardzo dużo osób, po 40, po 50, nawet po 60. Czyli mamy mieszkańców, którzy chcą zadbać o swoje ciało i to bez względu na wiek z tego co widzimy. Widzisz, mnie to tylko bardzo cieszy, bo ja jestem wielkim entuzjastą ćwiczeń fizycznych i... No, naprawdę jestem szczęśliwy, widząc, że tutaj no, zapisują się do klubu no, codziennie osoby po 50, po 60 roku życia. To jest wiesz, piękne, że ta świadomość fitnessu cały czas się y, powiększa w naszym kraju, prawda? Bo przecież jeszcze 10 lat temu z siłownią kojarzyły się tylko i wyłącznie wielkie mięśnie, wielka klata, wielkie wyciskane ciężar. a to jest nieprawda. wiesz. Teraz y, coraz popularniejszy jest trening funkcjonalny. To jest trening, który nie ma... Wiesz, zbyt wiele wspólnego z tymi ćwiczeniami fizycznymi jeszcze sprzed 20 lat, prawda? które promował Arnold Schwarzenegger, jego 56 cm w bicepsie. Trening funkcjonalny to jest trening, który przywędrował do nas no, z zachodu, z krajów bardziej rozwiniętych fitnessowo. To jest trening przeznaczony dla osób w każdym wieku, Wiesz, 50, 60, 70, nawet 80-latek może czerpać z tego treningu korzyści. To są ćwiczenia, które wzmacniają mięśnie kręgosłupa, wzmacniają mu brzuch i pomagają tak naprawdę w wykonywaniu ćwiczeń, wykonywaniu czynności życia codziennego, prawda? Wieszanie firanek, przeniesienie zakupów, ściągnięcie czegoś ciężkiego z kredensu, czy podniesienie czegoś ciężkiego z ziemi. Właśnie w tym kierunku idą ćwiczenia fizyczne. To są ćwiczenia, które ci po pozwolą na podniesienie, nie wiem, dwudziestokilowego kartonu i nie sprawią, że ci zacznie krzyż po tym bolać. Zanim rozpoczęliśmy rozmowę, rozmawialiśmy o czym będziemy rozmawiać w tym wywiadzie i tak sobie pomyślałem, że skoro mówimy o klubowiczach, którzy no, są troszeczkę starsi niż na przykład my, czyli co, zaprosimy nie tylko nasze mamy, naszych ojców, naszych wujków, nasze ciocie, ale z tego co mówisz, co, co niektórzy młodsi klubowicze powinni zabrać ze sobą również nawet babcie i dziadków, prawda? Tak, zabierz babcię do klubu Fitness Pure na trzeci poziom Kupry Mareny. I oczywiście przy wyjściu możemy sobie spożyć dobrą kawę, dobrą herbatę, a to wszystko w, w kafejce przy recepcji, gdzie miła obsługa, kompetentni konsultanci i oczywiście trenerzy, którzy jak zwykle pomogą nam wszystkim ułożyć nam ćwiczenia, zapoznać się nam ze sprzętem i w ogóle poznać klub, jeżeli jesteśmy tu po raz pierwszy. Dokładnie tak, masz rację. Jeśli przyjdziesz do nas po raz pierwszy, pokażemy Ci klub, zaproponuję Tobie trenera, który, poka który pokaże Ci jakie masz ćwiczenia wykonywać na samym początku, pomoże ci w doborze odpowiednich ćwiczeń, pomoże Ci w doborze prawidłowej techniki, no i dostosuje obciążenie do Twoich potrzeb. A o tym jak wygląda klub, dowiecie się przychodząc tutaj, o tym co powiemy jeszcze, o jakich ćwiczeniach, na co jeszcze zaprosimy, to tak naprawdę chyba naszych słuchaczy zaprosimy zarówno tutaj do klubu Piór, do recepcji, jeżeli są już klubowiczami to mogą zapoznać się chociażby z treningiem personalnym, jeżeli jeszcze nie są klubowiczami mogą po prostu zapoznać się z klubem, a my pozostaniemy chyba przy zaproszeniu nie tylko do klubu, ale do następnej audycji również. No, zapraszam serdecznie. No, myślę, że zobaczymy się niedługo wszyscy razem. Do usłyszenia i jeszcze raz zapraszamy na trzeci poziom Kuprum Areny do klubu Pure Health and Fitness, gdzie warto poćwiczyć chociażby tej wiosny. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Tylko u nas całość konferencji prasowej. Macie Radio 7. Witam serdecznie. Powiedzieć, że to panowe Bardzo dziękuję za, za przybycie. Słyszałem, że, że dzisiaj ma być jakiś warne tydecznie. Nazywam się Andrzej Hirenu i zapraszam do słuchania internetowego e, Radio Lubin. Cześć mój starszych Pilaw, słuchacie Radia 9 Lubin. Mówi Grizzly Sis Rocker, słuchajcie Radia Lubin 9. Pozdro wielkie! Informacje, korespondencje, wywiady, dobra muzyka. Nasz mikrofon zawsze blisko Ciebie. A 153 audycji udamy się w podróż w okolice Lubina, bo chyba warto zobaczyć kilka ciekawostek, a moją rozmówczynią w dzisiejszej audycji będzie... Cześć, jego do tej strony? Powiedz mi jakieś ciekawe miejsce w okolicach Lubina, które warte jest odwiedzenia, bo cudze chwalicie, swego nie znacie, wyjeżdżamy gdzieś daleko, a przecież mamy różnych pięknych, ciekawych rzeczy pełno w okolicach Lubina. No tak, dokładnie. Wystarczy wybrać się na spacer, nawet na piechotę. W stronę Krzyczyna Wielkiego już po drodze będziemy mieli okazję zobaczyć wspaniały XIII-wieczny kościół pod wyzwaniem Marii Dominiki Mazzarello. To jest jedyny kościół w Europie w ogóle pod takim wyzwaniem. W środku są wspaniałe zabytkowe malowidła, płaskorzeźby, naprawdę ciekawe, atrakcyjne miejsce. Jedyne, czego nam do, na chwilę obecną brakuje przy tym kościele, to zburzonej wieży, która nie została w 100% odrestaurowana po II wojnie światowej, ponieważ y, niestety nie było środków finansowych na to, była to piękna, piękny spadzisty dach. W tej chwili jest on płaski, nie wygląda już tak atrakcyjnie jak kiedyś, ale to jest tylko jeden, jedyny naprawdę mankament kościoła w środku. Naprawdę malutki, skromny kościół, ale z pięknym ołtarzem, kolorowy, niesłychanie przyjemny dla oka, naprawdę warty obejrzenia. Na pewno jest otwarty w każdą niedzielę. W godzinie 11 są msze tam. Wtedy można zobaczyć na żywo kościół. Natomiast w przypadku takiego obejrzenia poza mszami kościół jest zamknięty i tutaj trzeba się oddać do parafii w chrustniku, umówić i można bez problemu, nie robię tam problemu, otwierany jest kościół o każdej porze dnia, żeby zobaczyć coś ciekawego, interesującego. No prowadzi tam tamtędy szlak niebieski, tutaj do Kalubina, który, który powstał już do dawno, dawno, dawno temu. No, mijając Kościół, posuwając się dalej Szlakiem Niebieskim, można znaleźć bardzo ciekawą rzecz, pełen dostęp. Jest sobie kapliczka. Jest to kapliczka, w której chowano kiedyś rodzinę Brauchiców, właścicieli w ogóle posesji tutaj całych na terenie Krzyczyna Wielkiego Chustnika. Jest to dość ukryte w krzakach, także trzeba troszeczkę poszukać. Za pięknymi bezami, to tak jakby ktoś chciał bardzo znaleźć. Ale można wejść do, tej, do tego grobowca, do tej kapliczki i w całości ją zobaczyć. Naprawdę ciekawe miejsce, troszeczkę wieje, grozą. Jak puszczą wodze fantazji też może być dosyć ciekawie. Także polecam zobaczenie tego. No cóż, posuwając się dalej szlakiem niebieskim dojdziemy do Barokowego Pałacu umiejscowionego nad wspaniałym stawem, dodatkowo płynie sobie z jednej strony rzeczka, z drugiej strony rzeczka. Pałac naprawdę zachowany w stanie rewelacyjnym, trzykondygnacyjny, klasyczny, barokowy pałac, do tego zabudowania wszystkie folwarczne dookoła, nadal w stanie takim, jak w momencie powstania, w momencie budowy. Także można zobaczyć, jak coś wygląda, wyglądało, kiedyś wygląda teraz. Pałac naprawdę świetny. Sliczne. Udając się dalej tym szlakiem dowiemy się co jeszcze zobaczymy. A przed nami pierwszy dzisiaj utwór muzyczny tym razem. Oczywiście przypomnę, że wszystkie utwory pochodzą z serwisu Music i są na licencji Creative Commons. Zagramy The Audible Dark, Where is the Rain. Poszukamy więc deszczu. W piosence Szlakiem Niebieskim udajemy się w okolice Lubina. Skończyliśmy na pewnym pałacyku, ale chciałaś wrócić jeszcze do kościoła, o którym było na samym początku, bo akurat jak słyszeliśmy piosenkę, to jeszcze kilka na pewno informacji, gratek dla miłośników chociażby architektury i historii. Tak, dla miłośników architektury na pewno ciekawym będzie fakt, że jest cudownie zdobiona ambona, warta, godna zau zauważenia, spostrzeżenia, ręcznie malowana, do tej pory jest ręcznie odnawiana, bardzo stara, zabytkowa i naprawdę przyjemna dla oka. Dodatkowo jeszcze dla miłośników architektury podpowiem, że na, na zewnątrz kościoła można to zobaczyć w każdym momencie, ponieważ brama do grodu kościoła jest otwarta. Są zabytkowe płyty nagrobkowe rodziny brauchiców. XVI-wieczne, XV wieczne także warte obejrzenia, warte zapoznania się. Natomiast pisane w języku niemieckim, ponieważ wtedy nasze tutaj rejony były pod zaborami, kiedy je stawiano, a rodzina wcześniej państwa Brzuchaczy, ponieważ tak, to się, nazywa, tak się nazywali, została rodziną Brauchiców. O to tylko, żeby nie zostali wywłaszczeni z tych terenów. No ich płyty nagrobkowe tam się znajdują, można, można je sobie obejrzeć, można się z nimi zapoznać bliżej. Co dodatkowym jeszcze będzie, może gratką bardziej dla miłośników sztuki tutaj. Wewnątrz przy raz przy wejściu wisi obraz y, świętej Marii Dominiki Mazzarello przywieziony właśnie z Macerello i stąd właśnie wzięła się ta nazwa naszego wspaniałego pięknego kościółka tutaj w rejonie. Wracając może do rodziny brzuchaczy, coś ciekawego jeszcze na ich temat, że zanim nasza, nasz wspaniały kraj został podzielony pod zabory, była to rodzina szlachecka, jedna z głównych czołowych rodów rycerskich tej księcia lewnickiego. Także bardzo bogata rodzina, do niej należały tereny wszystkie włości, cały Krzeczyn wielki, cały chrustnik, jak również obydwa pałace i pałac w Krzyczynie Wielkim, o którym wspominałam wcześniej, i o pałac w Chrustniku, do którego na pewno jeszcze wrócimy w Audycji. O pałacu w Chrustniku powiemy już za chwilę. The Audible Dark to wykonawca, którego gramy dzisiaj na samym początku. Później troszeczkę inny klimat muzyczny, ale ten utwór nosi tytuł Choices, Choices You've Made. Posłuchajmy. kontynuując wycieczkę szlakiem niebieskim, dobrze mówię? Wartym odwiedzenia będzie zanim pałac w Chrustniku, o którym za chwilę, to także park w Krzeczynie. A do Przeczyna możemy dotrzeć czy to linią 2, chyba linią 102 również, chociaż nie no, wiem. 100 bądź 102, tego nie jestem pewna. Trzeba byłoby sprawdzić, co? A to możecie zajrzeć, bo oczywiście na stronce podcastu po prawej stronie znajdziecie również zakładkę i bardzo łatwo dojdziecie do rozkładu komunikacji miejskiej. Na pewno linią 0 do Okulną dojedziecie sobie do Krzeczyna, tam odwiedzicie park i właśnie... Co ciekawego jest w tym parku? Oczywiście posuwamy się szlakiem niebieskim, zmierzamy w kierunku hrostnika, bo chcemy zwiedzić później słynny pałacyk, o którym za chwilę po kolejnej piosence. Tak, a wracając do pałaców w Krzyczynie i do otaczającego go parku, e, dość interesującym jest w ogóle sposób powstania. Park powstał w sposób naturalny praktycznie. Zasadzono kilka tylko drzew. Reszta rozrastała się samoistnie. Takie było założenie rodziny mszuchaczy po to, żeby ten park wyglądał właśnie w sposób naturalny, przyjazny dla człowieka i taki jak prawie jak las. Zostało go w tej chwili naprawdę już mały kawałek, ale jest kilka zabytkowych drzewek wartych obejrzenia. One są wszystkie oznaczone w parku, także można je znaleźć. Niestety, no część parku została wycięta w tej chwili. Ciężko mi określić z jakich powodów, także proponuję w tą część nie zaglądać natomiast po drugiej stronie szlaku niebieskiego. Jak będziecie Państwo szli z Lubina, to po prawej stronie cały ten obszar to jest zabytkowy park przyrodniczy, także Warty zauważenia, warty zajrzenia, powiem jeszcze, że na wiosnę, no teraz już tego nie dostrzeżemy, ale wczesną wiosną e, robi się cały biały na poszyciu, ponieważ kwitną tam przepiękne białe kwiatki. Romany Sailor on You to utwór, który usłyszymy za chwilę, a tuż po nim udamy się oczywiście. Gdzie? Do pałacu w chrustniku. I Pałac Hurstniku to będzie chyba kończący element dzisiejszej wycieczki, ale wartym posłuchania jest kolejny utwór, tak więc Romany Sailor Only You. Pałac w Chrustniku kolejnym elementem dzisiejszej wycieczki. Niestety ostatnim, ale nie ostatnim w cyklu, który tak naprawdę otwieramy dzisiaj. I to jest, można traktować jakby odcinek pilotowy. A kiedy pierwszy odcinek? Tego dowiecie się później ze strony Facebooka, facebook.com Kośnik 9 lub ze strony bloga podcastu radio9lubin.blogspot.com Ale wracajmy do Pałacu w Chrustniku, bo później powiemy co to za cykl, podamy pewnie nawet tytuł. No tak, wracając do pałacu, naszej wycieczki, to kolejnym, kolejnym elementem na szlaku będzie pałacu Prostniku. Niestety na chwilę obecną nie można pałacu zwiedzić, jest on remontowany i co ciekawe jest już remontowany po raz trzeci, ponieważ... Spalił się on dwukrotnie. Wśród mieszkańców okoli, okolic istnieje nawet przesądzenie o pechowości tego pałacu, przeświadczenie o tym, że ciąży na nim jakaś klątwa, ponieważ za każdym razem, kiedy został on odremontowany, wybudowa wybudowany, później odremontowany, uległ pożarowi. No niestety... Miejmy nadzieję, że w tym momencie, jeżeli zostanie wyremontowany, będzie można zobaczyć, ponieważ architektura tego pałacu jest naprawdę interesująca, ciekawa. Teraz możemy co najwyżej podziwiać sobie z ulicy, z zaogrodzenia, zajrzeć jak to wygląda. Jest to na razie tak naprawdę, są ruiny pałacu ale już coś powoli się zaczyna wykluwać z tego wszystkiego. A z takich informacji na temat pałacu, no to jest starszy troszeczkę od pałacu oglądanego wcześniej w Krzyczynie, a również wybudowany, jak już wcześniej wspominałam, przez tą samą rodzinę. Byli to bogaci, zamożni ludzie, także pozwalali sobie troszeczkę poszaleć, więc na pewno jest na co spojrzeć. Jest na co spojrzeć, a rozpoczynamy cykl, o którym wspomniałem. Owiec, bo to Ty wymyśliłaś nazwę. Tak, e, cykl będzie nazywał się 3 godziny od Lubina, a nazwa wzięła się stąd, że w różne ciekawe miejsca można dotrzeć różnymi środkami transportu w 3 godziny, a można zobaczyć wiele interesujących obiektów, rzeczy in, lub imprez, bo również i o imprezach będziemy wspominać. Także myślę, że warto posłuchać, zobaczyć, co, moż, co można zobaczyć, co można zwiedzić. Myślę, że spodoba się mieszkańcom, którzy tutaj jeszcze nie poznali naszego rejonu dookoła, a chętnie zobaczą coś nowego ciekawego. W trzy godziny od Lubina już wkrótce w dziewiątce. Dzisiaj mieliśmy okazję usłyszeć pilota tego, tej serii, chociaż udawali się, udawaliśmy się dzisiaj w rejony, do których dotrzemy w kilka minut, w dziewięć minut od Lubina. No, jeżeli ktoś wsiądzie na rower, pospieszy się bądź pojedzie autobusem, to na pewno w 9 minut dotrze do wskazanych miejsc, natomiast no piechotą to na pewno będzie troszeczkę dłużej, no taki pełny spacer, no to jakieś 90 minut. Myślę, że będzie dobrze. Albo 99, a wysłuchaliście 153 audycji podcastu Radio 9 Lubin. Za uwagę dziękuję. Jakada? I Darek zapraszam na kolejną audycję już za dwa tygodnie. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.